Rozpoczynam produkcję znowu AIPY. Powtarzam ją, troszkę będzie zmodyfikowana, bo chciałbym, żeby była troszkę lżejsza. Czyli że tamta mi wyszła 18, tym razem chciałbym, żeby to była gdzieś koło 15-16 BLG. Co powinno zwiększyć też ilość po prostu piwa. Także słód przed chwilą trafił do kotła, już już się zaczął zacierać. Mamy taki skład: Wireman Pale Egg 6 kg, Wireman Wiedeński pół kg i Wireman Karamonik 2.